To nie jest podcast This is not a podcast Je ne pas un podcast Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Dzisiaj opowiem wam o pewnej rzeczy Wydanej przez kulturę gniewu zatytułowanej Bez końca jest to dzieło dwóch ludzi Pawła Garwola i Romana Lipczyńskiego podobno są Ślązakami i to rzeczywiście czuć się w jakiś sposób w ich twórczości ale najpierw napiję się pewnego płynu Dzieło zatytułowane Bez Końca jest właściwie zbiorem kilku opowiastek. Styl rysunków, jakie tutaj mamy, przypominają oczywiście Tomasa Ota, który jest w każdej recenzji tegoż dzieła wspominany. Sama okładka wydawnictwa pokazuje jakiegoś człowieka przerażonego, z ręką zakrywającego usta. Jest to szkic rodem z jakiegoś obrazu Francisco goi I coś takiego no, czytelnika nastawia na dzieło traktujące, że tak powiem, o skrajnościach, o granicznych sytuacjach, w jakich może znaleźć się człowiek. W tych dziesięciu opowiadaniach autorzy poruszają tematy przeróżne, ale tematy bliskie artystom, takim jak Franz Kafka, David Lynch itd. Tak tak Ci autorzy są wymieniani najczęściej. Ja do tego grona, które no nie do końca mi tutaj pasuje. Dorzuciłbym, a raczej zamieniłbym te znakomitości na postać Jose Carlosa Fernandesa, znanego z najgorszej kapeli świata, który nawiązuje do wszystkich twórców realizmu magicznego. Od Borgesa, począwszy, skończywszy na Kortazarze, Markezie, na drzezie, i tak dalej, i tak dalej. Jednak w wykonaniu Ślązaków mamy wszystko przeniesione na grunt polski. Dokładnie tak jak w moim kubku, w którym mam piwo. I jak to piwo, popija jeden z głównych bohaterów. To jest chyba jeden bohater, bo facjata... Tego człowieka no, pojawia się z lekkimi zmianami w każdej opowieści. Kiedy w opowiastce pod tytułem Cień bohater czyta dziennik zachodni, no to ja czuję się jak w domu. Podobnie kiedy widzę znajomy design kufla na piwo, smutne parasole przy pabie i jakieś takie stoliki zadymione pamiętające jeszcze PRL. I w tym świecie odbywają się różne dziwy. Twórcy tutaj balansują od właśnie takiego mrocznego, kawkowskiego, dusznego klimatu, w którym to bohater widzi ogłoszenie, że ktoś zgubił cień. Ten cień chce oddać, no bo po co cień jest mu właściwie potrzebny? I kiedy cień oddaje, no to Następuje jakaś dziwna, niepokojąca przemiana. No i rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że ta przemiana narysowana jest no, w znakomitym stylu. Właśnie nawiązującym do tej gojowskiej okładki. No, przerażająca rzecz. Człowiek właściwie rozpływa się jak kamfora, zamienia się w dym, spaja się z, z światłem, a może raczej z brakiem światła. No, po takim rozpoczęciu pomyślałem sobie, że chciałbym czytać to bez końca. Tak więc zrobiłem przerwę na kufel piwa, włączyłem radiką. I dokładnie słuchając w tle Suite na wiolonczele Jana Sebastiana Bacha zagłębiłem się w ten świat w dalsze opowiadania. Ja nawet zalecam potencjalnym czytelnikom oglądanie i czytanie tego dzieła właśnie przy suitach Bacha na Wiolonczele. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jak słyszycie tę muzykę no dosyć niepokojąca ale jej charakterystyczną cechą jest to, że aby jeden dźwięk przeszedł w drugi, to muzyk musi zrobić ruch smyczkiem w jedną stronę i następnie, żeby zmienić dźwięk musi zrobić ruch smyczkiem w drugą przeciwną stronę i zmiana dźwięku jest jakby właściwie tutaj taka, taka jakby delikatna pauza Powiedziałbym, że ta muzyka nie tylko klimatem może nawiązywać, ale właśnie przez tą zmienność tego dźwięku, bo jaka tu jest zmienność w tym komiksie, co tutaj się zmienia raz z lewej do prawej, raz z jednej strony w drugą, z jednej stylistyki w drugą i co też mnie zaskoczyło. Opowiadanie Boski Plan było czymś zupełnie innym. Było osadzone w tym samym klimacie, jednak wydźwięk, przesłanie, jakie mają dla nas artyści, no jest niezwykle błahe, wręcz, wręcz trywialne. I zastanawiałem się, jak to pasuje do poprzedniej rzeczy. Byłem zdezorientowany. Taka zmiana stylistyczna w zakresie yy, fabuły, Utrzymana wciąż w tym samym czarno-białym, jakimś takim może troszkę też chandlerowskim stylu rysunkowym Ech, zupełnie mi się nie spodobała. Myślę sobie, krucafiks. fix. No czekajcie, no. co to za mucha tutaj przyleciała? Nie. nie. Mucha, przecież zamknąłem wszystkie okna. E, dobra, wracamy, wracamy dalej. Krucafix, właśnie kolejna opowiastka. Znowu w stylu poważnym. Traktującym, można powiedzieć, o najważniejszych sprawach. O wierze, religii, wręcz jakiejś metafizyce. Tutaj jest jazda jak na roller Kasterze. Raz góra, raz dół, raz śmiech, raz płacz. I tak cały czas do końca. I kiedy doszedłem do humoru klozetowego, nazwijmy to tak, ze szczurem w głównej roli, który dzięki komórce zgubionej w muszli klozetowej był w stanie uratować swoją szczurzą żonę, no to powiedziałem, no niestety nie składa mi się to do kupy. Nomen omen. Dlatego, że obok poważnych, mocnych rzeczy, są tutaj momenty genialne. Mamy właśnie takie błachostki, takie no wręcz, wręcz żarty, z których można by zrobić jednostronnicowy dowcip do jakiejś gazety. Zastanawiałem się, dlaczego to jest tak ułożone? Być może twórcy obawiali się, że nie będzie już czasu na wydanie sequela tego dzieła. Być może gdyby twórcy mieli zagwarantowaną drogą część, powiedzmy sequel nazwany bez początku, to mogliby to podzielić tak, aby w pierwszej części były rzeczy poważne, a w drugiej części rzeczy błahe i trywialne. Bo kiedy skończyłem czytać całość i zobaczyłem, co jest na ostatniej stronie, czyli człowiek, który na pierwszej stronie z przerażeniem patrzy na czytelnika, jak z obrazu goi, no, ten sam człowiek w ostatniej scenie dłubie w nosie. Z jakąś dziwną obojętnością Albo raczej no, z sarkazmem no, no, Jest to również niezły obraz Jaki tutaj mamy Czy ktoś przy waszej obecności Ironicznie dłubał w nosie? W dodatku to dłubanie jest tak wyzywające Że no ja czuję się niepewnie I myślę, że ten obraz Mógłby być właśnie okładką do drugiej części Bez końca Czyli bez początku. Wydaje mi się, że wtedy miałoby to większy sens, i czytelnik nie latałby tak od jednego kąta do drugiego kąta. No bo cóż z tego, że wydanie no, jest właściwie doskonałe? Rogi książki są zaokrąglone kadry obrazków także są zaokrąglone. Wszystko właściwie do siebie pasuje. Te zaokrąglone rogi jakoś nawiązują właśnie do tego symbolu odwróconej poziomej ósemki, czyli znaku nieskończoności. Jednak na przykład nie do końca rozumiem, jak to ma się do opowiadań, które jednak swój koniec mają. Odczuwam po tym y, seansie z tym wydawnictwem jakiś taki niedosyt. Niedosyt tym większy, kiedy przypomnę sobie właśnie wspomniany wcześniej komiks Najgorsza kapela świata, w którym to autor właśnie potrafił y, raz sprężyć się i każdą historyjkę zawrzeć na dwóch stronach, Historykę nawet bardziej dziwaczną, powiedzmy. Dzięki temu na tej samej chyba ilości strona, nawet mniejszej, Fernandez nagromadził więcej dziwactw. A właściwie tutaj można by też pokusić się o skrócenie tej narracji, wycięcie niektórych obrazków. Ach, ta Jasne jasny gwint. Być może dzięki temu takie spiętrzenie tego surrealizmu, absurdu, groteski, dziwactwa byłoby to bardziej przyswajalne. Tak więc jedynym moim minusem co do treści jest właśnie to, że poważnej, czy też może przerażającej w jakiś sposób nowelce towarzyszy no, błahostka. Ja wolałbym to jednak po prostu rozdzielić na dwa osobne tomy i gdybym miał ochotę na odrobinę śmiechu, jak swoją drogą w, niezłej, w niezłym skeczu, no bo chyba to tak trzeba nazwać, skeczu ze szczurem i komórką, no to po prostu sięgnąłbym po ten tom z człowiekiem dłubiącym w nosie. Jednak nie chcę, żeby to moje krytykanstwo przesłoniło wartość tego, ponieważ... W tym zakresie, takim no, metafizycznym, tym strasznym, niepokojącym, ten komiks ociera się tutaj o genialne kawałki. Jak na przykład świetnej historii o człowieku, który znajduje gdzieś jakąś lalkę w lesie, brudną, obdrapaną lalkę. Myje ją i kładzie się z nią spać. I kiedy budzi się, to nie będę zdradzał co się dzieje, ale jest to właściwie tak pokazane, tak opowiedziane, że my nie wiemy, czy to był jego sen, czy ta lalka ożyła, czy być może ten sen był odbiciem tego, co działo się w jego realnym życiu i właściwie mieliśmy do czynienia z metaforą, czyli że ta lalka no, jest właściwie tutaj symbolem, jest metaforą jakiejś prawdziwej kobiety, którą on spotkał, no więc no, dla mnie jest to po prostu no, świetne i chciałbym być tak zaskakiwany jakbym miał oceniać, no to 7 na 10 to jest nota w sam raz dla bez końca no, no, no, no, no, tylko cały czas jak to mówię, to patrzy na mnie ten facet dłubiący w nosie, no i, no i rozbraja mnie i, i mówi mi, żebym nie traktował tego aż tak poważnie, kiedy obracam rzecz na drugą stronę, facet jest przerażony. Nie wiem, czy jest przerażony tym, co tutaj wygaduje, czy tym, co spotkał jakoś śmierć człowiek morderca, czy Chrystusa umierającego na krzyżu. Tak więc słuchajcie, no, najchętniej wziąłbym, rozerwałbym ten komiks. O, przepraszam, nie komiks. <śmiech> Taki komiks. Chwileczka, chwileczka. O tym za chwilę. Rozerwałbym to coś na dwie części i... Zrobił sobie z tego dwa tomy. Matko! Te muchy! Jasne! Muszę jakąś moskitierę tutaj chyba założyć. Kurczę, wyleciała mi na szklankę. Czekajcie, wezmę tę muchę. Pomogę jej. Uratuję ją niech. Masz, no, leć, leć, bzycz, bzycz dalej. Nie, no ale już, już takiego badziewia to nie będę pił. <śmiech> Dobra, ale właśnie. Dlaczego dopiero teraz wymsknęło mi się, że to jest komiks? Bo no właściwie nie powinienem, zgodnie z wolą twórców, używać tego słowa. Ponieważ właściwie można powiedzieć, że w takim prologu, no prolog to za dużo powiedziane, być może to motto, zawarli taki obrazek fajki z podpisem po francusku że ne pas un komiks, czyli to nie jest komiks no i kiedy ja widzę że ktoś daje mi nawiązanie do jednego z moich ulubionych malarzy czyli belgijskiego René Magritte no to powiem wam że moja sympatia do twórców rośnie wielce ale również wymagania rosną i powiem wam że ja zupełnie nie rozumiem Dlaczego to nie ma być komiks? W całej tej recenzji ani razu nie użyłem słowa komiks. No, tak jak chcieli twórcy. Jednak teraz zastanawiam się. Przecież w kwestii czy to formy, czy narracji, czy treści nie ma tutaj zaprzeczenia formy komiksu. Idei komiksu. To jest komiks. Dlaczego na początku tego podcastu y, powiedziałem, że to nie jest podcast? No, właśnie chciałem nawiązać do twórców y, tego no, wydawnictwa komiksowego, tak powiedzmy, i pokazać, że mój podcast bardziej nie jest podcastem, niż ich komiks nie jest komiksem. Ponieważ ja wprowadziłem tutaj, powiedzmy, no, elementy słuchowiska, tak? Y, piłem wyimaginowane piwo. Latały tutaj jakieś podłożone muchy. Więc można powiedzieć, że z tej audycji podcastowej recenzenckiej przyszedłem w jakimś minimalnym stopniu do formy słuchowiska. Natomiast, no nie, może ja czegoś nie rozumiem. W jaki sposób twórcy zaprzeczają idei komiksu w tym wydawnictwie nie wiem. No, może troszkę jedno opowiadanie nawiązuje do tego, że człowiek, który ogląda jakieś zdarzenie w telewizji, no to jest świadkiem morderstwa, następnie wyrywa z telewizyjnego programu zdjęcie aktora, idzie do komisariatu, no i pokazuje coś, co pochodzi tak naprawdę ze świata filmu. Więc mamy tutaj jakieś przeplatanie się dwóch światów. Jeden świat wchodzi do drugiego świata. Świat z telewizji łączy się ze światem opowieści komiksowej no w jakiś sposób w jednym opowiadaniu to wychodzi z tej formy rozsadza to ale taki malutki pomysł panowie, żeby na początku walić że to nie jest komiks z Magritem, geniuszem surrealizmu troszkę to za mało mam nadzieję, że w następnym komiksie znak zaptania będzie być może bardziej odważne pójście w tę stronę Mam też nadzieję, że następne wydawnictwo będzie bardziej ukierunkowane stylistycznie, będzie wywoływało we mnie jakby bardziej jedno określone uczucie, czego serdecznie życzę tym twórcom, bo... Jest to rzecz, która no, właściwie przeniosła mnie do innych światów na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Z chęcią wrócę jeszcze do tej rzeczy i przeczytam. Przejrzę, przeżyję ją kiedyś jeszcze raz. A tymczasem ktoś puka do mojej drzwi. Mam nadzieję, że nie będzie to żadna z postaci tego niekomiksu. Poczekajcie. — Pójdę tylko otworzyć.